Słuchają Państwo dwójki, właśnie wybiła 17. Przegląd prasy zagranicznej. Zapraszam Monika Pilch. Dziś w przeglądzie, między innymi, o powrocie na scenę baletową spektaklu Nurejew oraz książce wycofanej z druku z powodu podejrzeń o użycie sztucznej inteligencji. W Le Monde możemy znaleźć recenzję zatytułowaną Niebieski Ptak we wszystkich barwach. Nowa produkcja Teatr Desten umiejętnie łączy animacje, lalki, sztuki cerkowe i taniec, aby tchnąć nowe życie i nowoczesność w inicjacyjną opowieść belgijskiego dramaturga Morisa Metelinka. Reżyserka Marjorie Nakasz nigdy nie bała się podejmować wyzwań, również w adaptowaniu na scenę wielkich postaci francuskiej literatury, takich jak Jean-Jacques Rousseau czy Victor Igo. W Niebieskim Ptaku Majorina Kasz podjęła kolejne wyzwanie, zaadaptować przy ograniczonych środkach i niewielkim, około 10 zespole jedno z najważniejszych dzieł belgijskiego pisarza i dramaturga Morisa Metterninka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1911 roku. Niebieski Ptak to dramat belgijskiego noblisty rozgrywający się w niezwykłej scenerii między jawą a snem, tym co realne i wyobrażone a możliwe i niemożliwe czytamy w recenzji na stronach Le Monde. Marjorina Kasz stworzyła spektakl bliski naszej codzienności. O tym, co nas irytuje we współczesnym świecie, w którym dobrobyt pieniądza zastępuje piękno kwiatów. Przede wszystkim jednak jest to opowieść o tym, co piękne i o tym, co łączy, co leczy, co trwa i co sprawia, że stoimy na nogach. Czas na odrobinę metafizyki. Kino egzystencjalne powraca, podkreśla Philip Hout w brytyjskim Guardianie. Tak entuzjastycznie opisuje on nowy film François Ozona, który pojawił się na ekranach francuskich kin. W dobie banalnej samopomocy w mediach społecznościowych nowa filmowa adaptacja egzystencjalnego arcydzieła w reżyserii François Ozona wznosi się niczym wielki monolit. 84 lata po publikacji powieści to dość nieoczekiwane. Obcy prawdopodobnie znajdował się na liście filmów do wskrzeszenia przez przemysł filmowy. Czy to oznacza, że egzystencjalizm nagle staje się modny? A może film ten jest swoistym pożegnaniem dla każdego zbuntowanego studenta? Należy dodać, że wersja Ozona to duży krok naprzód w porównaniu z poprzednią filmową próbą. Visconti w 1967 roku stworzył filmową opowieść na podstawie tej powieści Kamis. Obraz Ozona nakręcony w spokojnej, obojętnej, srebrzystej monochromatyczności jest interpretacją zarówno gustowną, jak i dosadną. Debiutujący Benjamin Włazę jest znakomity w roli głównego bohatera, znanego z obojętności wobec śmierci matki, który twierdzi, że blask słońca sprawił, iż strzelił do Araba. Ozon w dobrej formie od samego początku nadaje filmowi wymiar polityczny, nawiązując do relacji między mocarstwami kolonialnymi. Między innymi w prologu stylizowanym na kronikę filmową ukazuje płynne połączenie Zachodu i Orientu. Zakazany w Rosji balet o życiu Rudolfa Nurejewa trafił na zachód. O tym wydarzeniu donosi francuski dziennik Le Figaro. Stworzona w 2017 roku w Teatrze Bolshoi, a następnie wycofana z repertuaru choreografia Jurija Posokowa, poświęcona kontrowersyjnemu tancerzowi, jest obecnie wystawiana w Berlinie. Jak pisze Adrian Bellevier... To powrót do burzliwej historii spektaklu i samego artysty, który do dziś uchodzi za nieposkromioną ikonę. Twórcy, choreograf i reżyser łączą w nim klasyczną i nowoczesną estetykę w przejmujących scenach z życia Nurejewa. Od jego niezwykłej kariery w Związku Radzieckim, przez spektakularną ucieczkę na zachód, aż po znaczący wpływ na zachodnią scenę baletową. Wiele zespołów marzyło o ponownym wystawieniu tego spektaklu, jednak to Stats w Berlinie, największy zespół w Niemczech liczący 80 tancerzy, wygrał tę rywalizację dzięki determinacji swojego dyrektora. Balet jest sztuką cenioną za swoje piękno lub charakter dekoracyjny. Kiedy odkryłem Nurejewa w Bolszoi, gdzie w 2020 roku wystawiłem Orlando, dostrzegłem coś zupełnie innego, zaangażowaną produkcję będącą symbolem Symbolem wolności politycznej, seksualnej i artystycznej. Kilka dni później rozpocząłem pierwsze rozmowy w sprawie objęcia stanowiska dyrektora balletu w Berlinie i już wtedy wiedziałem, że sprowadzę ten spektakl do Berlina. Podkreśla na łamach francuskiego dziennika Christian Spuk Wydawnictwo Aszet wycofało z rynku powieść grozy Scheiger autorstwa Mii Ballard po pojawieniu się zarzutów, że została ona napisana przy użyciu sztucznej inteligencji, poinformował New York Times. Książka opowiada o młodej kobiecie, która wchodzi w uległy związek z bogatym mężczyzną. To pierwszy przypadek, gdy duże wydawnictwo publiczne wycofało książkę z powodu podejrzeń, że mogła zostać napisana lub zredagowana przy użyciu sztucznej inteligencji. Powieść, która ukazała się w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku i mogła zostać wydana w Stanach Zjednoczonych 19 maja, spotkała się z falą krytyki ze strony czytelników w internecie. Autorka Mia Ballard twierdzi, że nie użyła sztucznej inteligencji do napisania swojej książki, obarczając winą zatrudnionego przez siebie redaktora. Moje zdrowie psychiczne zostało zrujnowane za coś, czego nawet nie zrobiłam, napisała autorka w liście do New York Timesa. I tą informacją kończę dzisiejszy przegląd prasy zagranicznej. Bardzo dziękuję za uwagę. Ten przegląd przygotowała i przedstawiła Monika Pilch, a Państwo nadal słuchają audycji Wybieram Dwójkę, w której będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 18. A tę drugą część audycji rozpoczniemy od kompozycji Nikola Baganiego w opracowaniu Mirosława Skoryka. To nagranie lwowskiej Międzynarodowej Orkiestry Symfonicznej. program drugi Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 17. Na kolejne spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Zaprasza Justyna Nowicka. Goście Dwójki. A dzisiaj, szanowni państwo, będziemy rozmawiać o odporności. To jest bowiem hasło, temat najnowszego numeru Autoportretu, pisma o dobrej przestrzeni wydawanego w Krakowie przez Małopolski Instytut Kultury. I witam w studiu zasadniczą część redakcji, Dorota Leśniak-Rychlak i Małgorzata Karpińska. Dzień dobry. dzień dobry. Jak myślałyście o autoportrecie tym razem? Marto, ty napisałaś tekst wstępny, więc tym razem odpowiedzialność wprowadzenia na ciebie spadnie. Myślałyśmy o odporności z różnych kierunków, ale koniec końców ustaliłyśmy, że w takim najprostszym rozumieniu i w takim odniesieniu do przestrzeni pomyślałyśmy o odporności jako gotowości na kryzys. I żeby użyć takiego dosyć banalnego, ale dobrze rozpoznanego przykładu, miałyśmy na myśli taki rodzaj odporności także przestrzennej, jaką ma chociażby japońskie społeczeństwo w odpowiedzi na nękające wyspy japońskie, powracające cyklicznie. Katastrofy. I rozmaite zresztą. I tak. z góry, z dołu, i z wewnątrz. Więc teraz popatrzmy sobie, jak, jak w tym wszystkim funkcjonuje architektura. W Japonii instytucje państwa, infrastruktura, budownictwo, prawodawstwo, edukacja, kultura wspólnotowa y, są podporządkowane po prostu minimalizowaniu ofiar śmiertelnych i strat materialnych w momencie, kiedy nadejdzie kataklizm. I tak pomyślałyśmy o odporności. I żeby pociągnąć może tą sejsmiczną metaforę, to myślę, że no tutaj chyba nikogo nie trzeba oświadamiać, że też w jakimś sensie żyjemy na wulkanie i w rejonie sejsmicznego zagrożenia. Epicentrum katastrofy właśnie trwającej jest Ukraina i wojna narzucona jej przez Rosję. I w tym kontekście chcielibyśmy się skupić, e, się skupić i pokazać taki gigantyczny zasób wiedzy, jaki mm. w ciągu czterech lat pełnoskalowej inwazji wypracowało ukraińskie społeczeństwo, zmuszone do takiego e, przyspieszonego kursu odporności właśnie. Mm. I Ukraińki i Ukraińcy wypracowali taką kulturę odporności. I podobnie jak Japończycy, to, co oni wdrażają na co dzień w reakcji na zniszczenie, na destrukcję, na zagrożenie, Właśnie odbija się już na konkretnych przestrzeniach, na konkretnych strategiach, na konkretnym podejściu także do architektury i do budownictwa. Czyli to jest taka wiedza, z której po prostu moglibyśmy również czerpać, będąc no, w sytuacji polityczno-geograficznej nawet a powinniśmy. Nie nawet mhm. powinniśmy, dlatego, że ta nauka zebrana przez Ukraińców i Ukrainki w ruinach budynków i z tych różnych tragicznych doświadczeń, przekłada się i na nowelizację przepisów budowlanych i politycznych władz różnych szczebli, a nawet na rynek nieruchomości. Mhm. I y, moglibyśmy powiedzieć, użyć nowego hasła dla architektury, forma podąża za ograniczeniem szkód wyrządzanych przez fale uderzeniowe i odłamki. Nie, I to są ciekawe. ważne lekcje. Mhm. Ale oczywiście odnosimy się nie tylko do doświadczeń ukraińskich, Także Łukasz Pancewicz pisze na przykład szerzej o, o tym, jak konflikty wojenne wpływają na odporność społeczeństw, na odporność miast. Pyta, czy można zabić miasto i jak można się bronić przed bombami i przed takim no, momentem, w którym jesteśmy, czyli takim roz, rozkładem porządku międzynarodowego. Mhm. Jak w tych warunkach y, y, funkcjonować i skąd możemy czerpać inspiracje pod kątem budowania właśnie odporności, także przestrzennej. Myślę, że kilka Zemłak opowie nam więcej o także odporności nie tylko w sensie materialnym, ale także społecznym, kulturowym, także w odniesieniu do Ukrainy. Pomysł wiele lat temu na ten numer wziął się oczywiście w odniesieniu do katastrofy klimatycznej. I myślę, że mhm. jakiś też blok tekstów dotyczy tego, jak możemy budować społeczną, wspólnotową odpowiedzialność, odporność także na, na te warunki, które się zmieniają na naszych oczach. I to są często bardzo praktyczne rozwiązania, yy, yy, o których pisze na przykład Katarzyna Pankowska, jak można uratować biurowiec, zamiast go rozebrać i zmniejszyć może koszty yy, z użycia yy, materiałów i mhm. generalnie kosztów klimatycznych, że musimy się nauczyć funkcjonować w, w tym świecie zupełnie inaczej. Mhm. Więc yy, mamy także tego typu odniesienia. Czyli nie chodzi wcale, nie chodzi tak dosłownie o odporność architektury, ile odporność jako no, pewien stan świadomości, który zarówno wpływa na samą architekturę, jak i tak naprawdę jest pewną postawą, czy pewną reakcją na świat, tak, na to, co się i, dzieje. Tak, jak, jak najbardziej. Ja na przykład y, zrobiłam wywiad z Agatą Szydłowską. Mm -hmm. Ona jest autorką y, książki Futera o urządzaniu wnętrz w PRL I to może brzmieć jak kolejna książka o designie, ale to jest absolutnie fantastyczne studium tego, jak adaptowaliśmy się do bardzo trudnych warunków mhm. w PRL-u, do kolejnych kryzysowych epok i jak od pomiędzy katastrofą II wojny światowej a transformacją ustrojową mhm. radziliśmy sobie jako społeczeństwo, jak bardzo... Te sposoby radzenia sobie z rzeczywistością nas też zmieniły jako społeczeństwo. To może być też opowieść o no, takich szerszych zmianach wynikających z adaptacji, wynikających z radzenia sobie z kolejnymi kryzysami i budowania z tego właśnie tej odporności. Od ruin Warszawy poprzez e, zamieszkiwanie te, e, ziem o, odzyskanych, poprzez budowę nowej huty, poprzez bardzo trudne warunki, poprzez te wszystkie ciasne metraże, w ogóle ciasnotę jako mm -hmm. taki wręcz na granicy piekła behawioralnego do jakichś takich e, kryzysowych momentów lat 80., kiedy żyjemy już w takiej zestandaryzowanej rzeczywistości tych bloków z wielkiej płyty. I, I ten świat za oknem robi się już bardzo nieprzyjazny. To jest najbardziej kryzysowa chyba um, dekada PRL-u, a w środku urządzamy sobie właśnie te futerały mm -hmm. Obijamy te ściany boazoriami, Wyciszamy drzwi zewnętrzne jakąś taką gąbką i skajem, żeby się jeszcze bardziej od tego zewnętrznego świata odizolować. A jednocześnie na poziomie społecznym powstają nowe wzorce męskości i kobiecości. Wyznacznikiem męskości jest taki e, Mechcyrkowicz, którego emanacją jest nie wiem, Adam Słodowy albo bohater, inny bohater zbiorowej wyobraźni, czyli inżynier Karwowski, czyli nie siłacze, ale tacy ludzie, którzy umieją rozwiązywać problemy i zbudują mi ten Pawlacz, czy te półki, a jednocześnie, jednocześnie kobiety wchodzą w, takim, w taką rolę aprowizatorek i tworzą te weki, zapasy, zdobywają to jedzenie i to wszystko gdzieś tam się kumuluje w tych schronach, jak pisze Agata Żdłowska, <grym grym> <grym> obitych tą bazerią, obwieszonych tymi firaneczkami w kratkę i tymi warkoczami z czosnkiem. I tam się zamykamy przed tym światem zewnętrznym. więc my, Myślę, że to tylko jeden z tak, ciekawych obrazów. Jeden z, mode jeden z modeli <głos> też można powiedzieć. Będziemy rozmawiać o innych modelach dzisiaj. Dorota Leśniak-Rychlak, chciałabyś to uzupełnić, czy, czy wejdziemy już do pierwszego tekstu takiego otwierającego? Myślę, że nie ma między nimi Właśnie. aż tak duże mm. przepaści, bo mm -hmm. Anastazja Ponomariowa, architektka, która napisała dla nas tekst, o y, architekturze przetrwania i praktykach bezpieczeństwa w Ukrainie. I ona ma też za sobą historię praktykowania y, tej odporności społecznej, ponieważ jest założycielką MetaLabu, y, takiego kolektywu, który od początku wojny zajmował i zajmuje się nadal y, kochatami. Kochaty to jest inicjatywa, Y, która zapewnia schronienia miejsca przebywania, mieszkania uchodźcom wewnętrznym w Ukrainie. Amen. Czyli ci ludzie, którzy uciekli ze wschodu, na zachodzie zazwyczaj znajdują bezpieczniejsze schronienia i to są miejsca, które oni adaptują. Nieużywane budynki szkolne, przedszkola, internaty, czy nawet zupełnie innej funkcji. Remontują je własnym sumptem, angażując też ludzi, którzy już się znaleźli w tamtym miejscu, mhm. albo którzy mają tam zamieszkać. No i następnie yy, właśnie wspólnie wyposażają te miejsca. One są na bardzo różny czas przez, przez te osoby zajmowane. Ta nazwa jest w ogóle bardzo piękna, bo kochaty to po ukraińsku kocha miłość, kochanie, ale też kochaty, czyli wspólne mieszkanie, wspólna mhm. chata, prawda? No i Nastia, poprosiłyśmy ją, ona sama też w ogóle ma już ze sobą historię z początku wojny, bycia doktorantką na ETH w Zurichu, jej mąż, architekt, wstąpił do armii, Jest, przynajmniej był wtedy, kiedy rozmawiałyśmy w marynarce i stacjonował, o ile dobrze pamiętam, w Odessie wtedy, ale już był jakiś czas temu. I ona tutaj była przyjazdem w Krakowie i powiedziała, że właśnie jedzie do Ukrainy i będzie się uczyła, jak robić drony. Hmm. Myślę, że temat dronów też jeszcze, jeszcze będzie powracał, tej oddolnej produkcji właśnie hmm. odpornościowej. Natomiast tutaj przyjrzała się z jednej strony systemowym rozwiązaniom architektonicznym. To, co Magda, Marta mówiła już o wynoszonym z tych ruin, z bombardowań, z tego w jaki sposób architektura reaguje w swojej strukturze na ataki, jak się rozprzestrzenia fala uderzeniowa, jakie rozwiązania konstrukcyjne są skuteczne, a jakie nie, mhm. ile i gdzie mamy schronów, jakie jak można przystosować, jak można wybudować nowe. To wszystko jest z jednej strony zaadresowane przez państwo ukraińskie, bo jest bardzo ważne, że w tym konflikcie mamy tego aktora, który się przeciwstawia agresorowi i jest jakby systemowym daje systemowe odpowiedzi na, na problemy, z którymi stykają się ludzie, ale też właśnie taką, taką analizą oddolną, czy bardzo szerokim oddolnym ruchem, chociażby właśnie tworzenia i wyposażenia mm. schronów. E, tutaj y, przywoływana w dwóch tekstach, w tym numerze również Huberta Romera, Fundacja Gurtum, która odbudowała szkołę w Hostomelu i obok niej stworzyła schron w formie chaty Hobbita. Po to, żeby nie tylko zapewnić tą fizyczną odporność, to bezpieczeństwo mm -hmm. najbardziej dosłowne, ale też, żeby stworzyć przestrzeń, która jest bezpieczniejsza, która odciąga uwagę od tego, co jest na zewnątrz. Tam, Tutaj Nie, akurat chata, chata Hobita, mm -hmm. tak, ale, ale były też przykłady aranżacji schronu przy przedszkolu na właśnie rodzaj stacji kosmicznej, nawiązania do kosmosu. Anastazja pisze też o tym, że wiele osób w tym momencie już się nie decyduje w kontekście tego, jak częste i uciążliwe są te naloty schodzić do schronów. Natomiast można jakiś rodzaj bezpieczeństwa osiągnąć w własnych czterech ścianach. Mhm. I tutaj no, pojawia się temat tego, w jaki sposób budowane są nowe inwestycje czy stare budynki. Bloki mhm. z wielkiej płyty nie okazują się szczególnie odporne, bo niestety wyłamanie jednej z nich powoduje tak. często utratę Stabilności kilka pięter nawet może wypaść, ale już monolityczne, wylewa wylewane żelbetowe konstrukcje okazują się całkiem dobrze chłonąć. Mieszkania nie powinny być na, na najwyższych piętrach, bo, yy, bo wtedy yy, no, zwiększa się czas ucieczki. Z kolei oczywiście okna stanowią kolosalne zagrożenie, bo fala uderzeniowa nawet w sporej odległości potrafi zupełnie je wybić i te odłamki są potwornie groźne. W związku tak, z tym... to jest podstawowa informacja, której się uczysz w tej chwili przyjeżdżając na przykład do, do stolicy, żeby w przypadku ogłoszenia jakiegoś alarmu nie stać przy oknie. No to jest tak absolutnie tak. punkt no To chyba jeden. nawet jest w mhm. tym naszym poradniku bezpieczeństwa. Mhm. W ogóle jak, jak zaczęliśmy mhm. przygotować ten numer, to nagle... Cały czas słyszałam, odmieniane przez wszystkie przypadki w radiu, w telewizji, słowo odporność, czy we wszystkich tak. rodzajach mediów. Yy, więc mamy ten temat właśnie tej reguły trzech ścian, a przynajmniej dwóch ścian. Tego, że te trzony, które są wewnątrz budynku, instalacyjne piony i klatki schodowe to są naj, najstabilniejsze konstrukcje, więc należy się trzymać blisko nich. Że domy jednorodzinne, owszem tak, ale nie, nie wyższe, tylko parterowe z, z piwnicą i najlepiej w zagłębieniu. Mhm. Ochrona drzew jest też bardzo ważna, więc tutaj, tutaj ta, ta kwestia się też pojawia i te y, doświadczenia znajdują właśnie odzwierciedlenie i w przepisach budowlanych ale też w praktykach. No o, i, to drzew, możemy, możemy chwilę do tego wrócić? Tak, bo... to jest też no. ochrona przed fa falą uderzeniową mm. i wytłumienie właśnie części tego impetu, który no, to idzie. To znaczy naturalny bufor, który rozprasza odłamki, Czyli więc bardziej... Jakiekolwiek, stary... jakiekolwiek wycinanie że w tej chwili jest naprawdę Jeszcze z tej przyczyny, argument. tak. Jest, tak jest, to jest dodatkowy jest, argument. No. Jest, jest kolejny argument, ale też e, e, na, Nastia pisze o tym, że w obrębie własnych mieszkań ludzie aranżują takie gar garderoby, mm -hmm. schrony, które mm -hmm. posiadają nie posiadają okien, właśnie znajdują się bliżej mhm. centrum i, i tego strukturalnego y, trzonu. Y, I też urządzają je w taki sposób, żeby mogli tam po prostu spędzić noc mhm. i jakoś wypocząć, czyli wytłumiają ale też robią sobie futerą, mm -hmm. czyli, czyli właśnie no, przywołuję też przykład z Biennale w Wenecji, z sztuki, w której, no, którym artystka właśnie zaaranżowała taki rodzaj no, łóżka w wannie, mm -hmm. pokazując, pokazując tę, tę sytuację codzienności. I myślę, że to, co też się mocno przejawia w tym numerze, to to, że, że rzeczywiście jest jakby ogromne znużenie i zmęczenie. Mm -hmm. I to, co sprawia, i że, że, że w jakiś sposób ta, ta społeczność trwa, no to są właśnie te więzy. To znaczy, to jest ta kwestia tego. Yy, że sąsiedzi się uczą, nie wiem, medycyny taktycznej, prawda? Okay. Że yy, sami wspólnie wyposażają sobie ten schron w, nie wiem, w generator, yy, wentylację i gromadzą tam zapasy wody i alternatywne źródła zasilania itd tak dalej, i tak dalej. Mm. I to są tematy, które, czy chcemy, czy nie, są dla nas do odrobienia już teraz, już dzisiaj. Bo, no bo, yy, nie wiem, czy to słyszałam ostatnio jakąś analizę ukraińskiego specjalisty, który twierdzi, że to nie kraje bałtyckie będą kolejnym celem, ale, ale właśnie Polska, więc jeżeli chcemy pokoju, to musimy się naprawdę dobrze przygotować. Będziemy konkludować temat. Myślę, że dobrze by było wspomnieć może o tej podróży, podróży jednego z autorów autoportretu. Nawiązujesz do tekstu Huberta Tremera, doświadczona wojną Ukraina z perspektywy architektonicznego turysty. I to rzeczywiście może taki rodzaj zapisków z wielu to jest chyba co najmniej kilka podróży w różnych okresach, w różnych okresach i też fazach i stadiach tej wojny. Słuchaj, A turysta sam... brzmi dziwnie bardzo tak Tak, <głos> tak mm -hmm. ale Hubert bardzo właśnie naciskał, ponieważ on mm -hmm. nie chciał y, przyjąć tutaj pozycji eksperta czy kogoś, kto wie, bo wie, że jego ogląd jest może głębszy niż y, osób, które nie pokusiły się o te podróże i nie zobaczyły tego, mm -hmm. jak wygląda ta sytuacja architektoniczna Ukrainy na miejscu, ale jednocześnie, że to były krótkie stosunkowo pobyty tygodniowe, dwutygodniowe. Hubert jest przedstawicielem Polski w międzynarodowym Europejskim, nie, w Europejskim Nowym Bauhausie, i czyli takiej organizacji, która jeszcze zanim, powołanej przez Ursula von der Leyen, jeszcze zanim wybuchła wojna, mm -hmm. miała projektować lepszą, zieloną przyszłość. Te, teraz też to brzmi tak trochę naiwnie, ale to zapewne też umożliwia mu wgląd w, w te organizacje i działania, które się dzieją. I tutaj może przywołajmy chociażby to, że w przeciągu kilku pierwszych miesięcy w Lwowie została powołana inicjatywa Unbroken, prawda, czyli niezłamane, Niezłamani, która wybudowała schronienia dla matek z małymi dziećmi przesiedlonych, które straciły już mężów czy, czy chłopaków w wojnie. Właśnie po to, żeby po prostu miały miejsce dla mieszkania. Również ta sama inicjatywa działa na rzecz budowy szpitala, o ile się nie mylę, w którą zaangażowany jest Shigeru Ban. Tutaj też ta, ta postać w tym momencie w Krakowie trwała, wystawa w, w Mandze, ale też Hubert Trammer współpracował z Shigeru Banem w samych początkach wojny w, w Polsce, tworząc takie tymczasowe schronienia z papierowych tulei, które dawały jakąś odrobinę intymności ludziom, którzy no, bezpośrednio w tym pierwszych dniach uciekali przed wojną i chronili się w jakichś wielkich centrach handlowych. No i tutaj też jest właśnie temat tego, jak cały kraj się przemienia, czy przeorganizowuje ilwów, staje się tym takim hubem, miejscem, gdzie odbywa się leczenie, w miarę możliwości też rehabilitacja taka psychiczna żołnierzy, weteranów. W Ukrainie na przykład, czego się dowiedziałam z tekstu Huberta, nie nosi się, nie chowa się protez. Protezy hmm. są noszone na wierzchu, więc, więc widać, że całe miasto przystosowuje się do wózków. Na, następuje sporo zmian takich projektowych, urbanistycznych, które zmieniają właśnie organizm pod kątem tego, żeby służył osobom, które, które utraciły części swojego ciała w, w czasie wojny. Michał Murawski podkreśla jednak rolę państwa. Posiadanie struktur państwa, państwu, które jest partnerem w oporze, państwu, które może liczyć na wsparcie międzynarodowe, na jakieś sieciowanie, to jest też siła i to jest też podstawa real, realnej odporności. Pamiętajmy, że jakbyśmy bardzo nie byli przestraszeni tym, co się dzieje, pamiętajmy, że mamy własne państwo jesteśmy jakoś osadzeni i to jest pewna struktura, na której możemy... Możemy się opierać i myślę, że ten tekst o tym, jak ważne jest państwo i jego instytucje, jak, jak ważnym jest to elementem tej siły i tej odporności. I pamiętajmy może, żeby jakbyśmy nie byli skłóceni, żebyśmy jednak doceniali to, że mamy własne państwo i to państwo nam może pomóc w razie zagrożenia i... Miejmy tego świadomość. A gościły dzisiaj w studiu redaktorki, autorki autoportretu Marta Karpińska i Dorota Leśniak-Rychlak. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Czyli druga część kwintetu smyczkowego Amol Maxa Brucha, grani kameraliści Orkiestry Radia WDR słuchają Państwo dwójki, jest 17.33. To oznacza, że już niecałe dwie i pół godziny pozostało do wieczornej transmisji z festiwalu Actus Humanus Resurrectio. O godzinie 20.00 Magdalena Łoś będzie transmitować dla Państwa koncert zespołu The Talis Scholars. I to nie będzie nasza ostatnia muzyczna wizyta w Gdańsku w te święta. Jutro, co prawda, łączymy się z Krakowem i z festiwalem Misteria Paschalia, ale kolejne transmisje z Gdańska już w sobotę i niedzielę. Ale mamy też dobrą informację dla tych z Państwa, którzy są lub planują być w Gdańsku w te święta. Mamy zaproszenia na weekendowe koncerty i to zarówno te popołudniowe, jak i te wieczorne. W sobotę po południu recital Kalinanowy, Moniki Kaźmierczak, a o 20 w dworze Artusa zespół Odekaton. Natomiast te w niedzielę Maciej Skrzeczkowski wystąpi o 17.30 w Ratuszu Głównego Miasta, a wieczorem zespół Le Musicien de Saint-Julien i François Lazarewicz w kompozycjach Henrygo Persela. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tych zaproszeń, proszę dzwonić 22 645 22 22. A już za kilka chwil wybieram dwójkę muzycznych zaproszeń ciąg dalszy. Maria Nimuliba Sykański zespół Barbara Fortuna i zespół arpeggiata pod dyrekcją Krystyny Pluchar to nagranie z albumu Via Crucis. Wspomniałam przed kilkoma chwilami, że nie przestajemy Państwa zapraszać na różne muzyczne, okołoświąteczne wydarzenia. To teraz zaprosimy Państwa do pokamedulskiego kościołu na Bielanach w Warszawie, który jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją barwną historię i nad wyraz urokliwą lokalizację, ale też z uwagi na szczególną społeczność skupioną wokół spraw świątyni. Także tradycyjne święcenie pokarmów w Wielką Sobotę ma tam specyficzny przebieg. Do wspólnego świętowania zaprasza śpiewak i kompozytor Adam Strug, z którym rozmawia Jakub Kukla. Są dwie istotne daty w życiu Monodi Polskiej, jak latarnie morskie. 1 listopada Stare powąski, wspólne śpiewy i Wielka Sobota Kościół Bielański u księdza Drozdowicza. Co było wcześniej? Wcześniej były powązki, to jeszcze w czasach licealnych chadzaliśmy na groby ulubionych poetów, ich urodziny lub imieniny, albo w rocznicę śmierci, by ich wspominać. A u Wojtka Drozdowicza śpiewamy bodajże od roku 2000. Jak to się zaczęło? to? towarzyszenie święceniu pokarmów. Dokładnie nie pamiętam okoliczności, ale tam różne składy w podziemiach śpiewały. Stanęło w końcu na tym, że skoro Monodia mieszka w Warszawie, że to będziemy my. Tak jak wspomniałeś, są to sytuacje takie, w których Monodia robi hmm, ukłon w stronę publiczności i wychodzi na zewnątrz. Nie są to sytuacje koncertowe, tylko pospolite ruszenie śpiewacze. Na Powązkach Tematyka oczywiście funeralna, w lesie bielańskim pasyjna. Jak taka wielka sobota na Bielanach wygląda? To wyjście w stronę publiczności. Podziemia kamedulskie przekształcane są w grób Pański. Więc w niszy tej głównej jest wystawienie, a naprzeciwko, na takim podwyższeniu, stół do święcenia pokarmów. Pomiędzy stołem a grobem siedzi monodia I śpiewa. Śpiewają też ci, którzy się do nas dołączają. Wiersze znaleźć można w śpiewniku zwanym Pelplińskim, chociaż w tym roku będą niespodzianki. Możemy zdradzić jakie? Czy to się okaże dopiero w sobotę? Możemy zdradzić. Mianowicie korzystać będziemy z telefonów, z internetem, a tam użyjemy psalmów w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego oraz pasji Władysława Zgielniowa. Jezusa Judasz przedał. Będą to rzeczy o dziwo, wbrew nazwie zespołu, polifoniczne. W tym roku, jak wspomnieliśmy, nastąpią zmiany repertuarowe, czy modyfikacje repertuarowe, ale rozumiem, że trzon pozostaje. Jak najbardziej. W repertuarze pasyjnym wyróżniamy anonimy średniowieczne, kwiat renesansowej i barokowej literatury polskiej oraz anonimowe dzieła proweniencji ludowej. Wszystkie owe warstwy repertuarowe zachowały się do dnia dzisiejszego właściwie jedynie na polskiej wsi. No bo Kościół wiadomo, że trochę się zreformował, wprowadził nową muzykę, szlachta się spauperyzowała, wyjechała, została wybita za komunizmu, więc czcigodne owe szczątki dawnej polskiej muzykalności odnajdujemy nadal w śpiewie gminnym. To będą wyłącznie głosy, czy jak zazwyczaj u Monodi głosy plus liry, czy może też jakieś niespodzianki? W tym roku poza dwoma lirami korbowymi usłyszymy też Fisharmonię, na której zagra wirtuoska dawnych instrumentów klawiszowych Maria Erdmann. Czy wierni, którzy przychodzą w Wielką Sobotę święcić pokarmy do Kościoła Bieleńskiego już przywykli, że dzieje się to, co się dzieje, czy jednak to jest jeszcze zaskoczenie i niespodzianka? Nie tylko przywykli, ale zdążyli się do nas, tak jak gospodarz miejsca Wojtek Drozdowicz, przyzwyczaić mocno, a wręcz przywiązać. Ta muzyka jest we właściwym sobie kontekście architektonicznym i liturgicznym, Wielka Sobota, ostatni moment, by śpiewać pieśni pasyjne, których w polskim repertuarze nabożnym jest szczególnie dużo. To jest z punktu widzenia wykonawców dzień dość forsowny, bo od mniej więcej godziny 10 do godziny 17 przez większość czasu trzeba śpiewać. Jakoś się Monodia przygotowuje do tego rodzaju spotkań? To jest stała praktyka zespołu śpiewaczego Monodia Polska. Jej pierwszą funkcją są śpiewy pogrzebowe i to są wielogodzinne maratony. Poza tym właśnie triduum paschalne, czyli śpiewy od Wielkiego Czwartku do mszy rezurekcyjnej w niedzielę rano. Nowe porządki liturgiczne w dużej mierze. Że się tak wyrażę skasowały u śpiewaczy obyczaj, ale my nadal do nie tylko nawiązujemy, ale praktykujemy gdzie można, w porę i nie w porę. A że u Wojciecha Drozdowicza są właśnie sprzyjające warunki po temu, ładna akustyka, długie frakcje czasowe, możemy dać upust własnym rządzom śpiewaczym, śpiewać pieśni w całości z krótkimi przerwami na święcenie pokarmów. Monodia Polska, Adam Struk w Kościele Bielańskim w Wielką Sobotę od 10 do 17. Od 10 do 17 zapraszamy wszystkich. Oczywiście proszę się ubrać, tam bywa zimno, mimo że tego dnia ma być podobno bardzo ciepło, ale na cebulę, żeby można było się chronić przed chłodem pod ziemi kamedulskich. Zapraszał i doradzał Adam Struk, a nam wybiera dwójkę. Nie pozostaje nic innego jak sięgnąć po nagranie właśnie Monodi Polskiej. To nagranie live z festiwalu Nowe Epifanie z 2017 roku. Słuchają Państwo dwójki. Za 11 minut wybije 18. Halo, halo. Uwaga, uwaga. Mówi Radio Wolna Europa. Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski. Józefa Czapskiego, tumult i widma. To zbiór dzienników, zapisków i esejów, pisanych od połowy lat 40. do końca lat 70. Tom, wydany 45 lat temu w Bibliotece Paryskiej Kultury. To także portrety twórców polskich: Norwid, Brzozowski, Lechoń, Haupt i obcych Aleksander Błok, Rozanow, Sołżenicyn, Maritain. Malraux. Jak zauważa wydawca, to przede wszystkim duchowy autoportret niezwykłego człowieka i artysty, jakim był sam Czapski. Wtedy na antenie Wolnej Europy opowieści o tej książce podjął się Włodzimierz Odojewski. Znakomity pisarz kierował w tym czasie działem kultury rozgłośni polskiej w Monachium. Wybrał się do Czapskiego wtedy, lat 87, na dłuższą rozmowę. Jakość techniczna nagrania nie najlepsza, ale warta wysłuchania w kilku odsłonach w związku z przypadającą jutro 130. rocznicą urodzin wielkiego malarza, pisarza, współtwórcy paryskiej kultury. Sporządkując swoje refleksje i usiłując z nich zbudować jakieś pytania na marginesie lektury książki, wiedziałem, że tego nie da się zrobić. I w końcu jechałem do Maison Lafitte zupełnie nieprzygotowany, mówiąc tylko z rezygnacją do towarzyszącej mi żony, że jakoś to będzie. Spróbujemy rozmawiać o Polsce i Rosji, temacie wiecznym, temacie zresztą, który przewija się przez wszystkie kartki tej książki, jest jej punktem odniesienia. Niezależnie od tego, czy autor pisze o Francji, czy o Ameryce, czy o Malraux, czy Sołżenicynie, czy o katedrach hiszpańskich czy o obozie w Gryjazowcu. Siedzieliśmy później w pracowni pisarza. Pracowni nie pisarskiej, lecz malarskiej. Między sztalugami i na sztalugach rozpiętym płótnem, stołem z farbami, obrazami odwróconymi licem do ściany. Na podejście schodów, piętro niżej, szczekał pies sąsiada, Jerzego Gedrojcia. Za zamkniętych okien dochodziły dźwięki elektrycznej piły na budowie obok, warunki niezbyt idealne do nagrywania, pomyślałem. Od czasu do czasu dzwonił telefon, lecz wkrótce i on, gospodarz i moja żona i ja, goście, zapomnieliśmy o hałasach, jak i o włączonym magnetofonie. Był męczący upał, ponad 30 stopni, w pracowni nie czuło się niestety cienia. Dwa najnowsze płótna gospodarza w kolorach jasnych, pogodnych, jakby wyzwolone z jego dawnych czerni i szarości, zdawały się jeszcze jaśniejsze, emanujące jakąś młodzieńczą siłą, a on, który pół siedział, pół leżał na starej skrzypiącej kanapie i kręcił się przy każdym zdaniu, jak gdyby całym ciałem pragnął podkreślić ich znaczenie, czujny, żywo reagujący, mówił o Norwidzie Dostojewskim, o wpływologii literackiej, znowu o Norwidzie i o Słowackim, i o swoich dziennikach, i o tym, co chyba najbardziej go obchodzi do dzisiaj. O miłości i o nienawiści. Powrócimy do jakich spraw? Rosyjskich? Rosyjsko-polskich? No, rosyjski, to tu jest szkic. Jest, to, że to jest, to, że to jest powiedziane, ale. że ja nikomu źle nie życzę. Nawet nie wiem, jak to się robi. Rozumiesz? I to jest doskonałe powiedzenie. Ostatecznie, jeżeli człowiek myśli i stara się wmyślić w przeciwnika, to albo myśli o nim w karykaturze i wtedy wszystko zasycha, albo stara się wyjść w niego. No nie może być inaczej. Dla mnie Rosja jest przeraźliwa. Ja się dzisiaj boję Rosji. Ja mam wrażenie, że ona jest groźna i więcej niż kiedykolwiek to czuję. Co nie przeszkadza, że ja mam stosunek do Rosji jako do narodu wielkiego, który... Dał wielkie rzeczy i niedawno ktoś, nie. ktoś powiedział, że rozmawiali razem różni moi przyjaciele i powiedzieli, no na szczęście, że nie ma Czapskiego i Gustawa. Bo w ten czas co? Aha, Może bo, że było, że nie nadmienimy w Rosji. Rozumiesz? Ja tego nie... Wiem. Ja, ja to się to... muszę bronić, więc ja się muszę bronić przed tym uczuciem. Z Józefem Czapskim rozmawiał w roku 82 lub 83 Włodzimierz Odojewski z Wolnej Europy. Będzie ciąg dalszy. Ciąg dalszy nastąpi, ale to dopiero po świętach, we wtorek, gdy w paśmie Wybieram Dwójkę przywita się z Państwem Jakub Kukla. Ja już teraz pozwolę sobie życzyć zdrowych, spokojnych, ciepłych świąt. Jutro, w Wielki Piątek, po południu nad słowem dominować będzie skłaniająca do refleksji Muzyka. Katarzyna First, Wojtkowska, Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika Zając. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.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 O uważności porozmawiamy w świątecznym wydaniu rachunku myśli. Zapraszam w sobotę, wyjątkowo o 21.30. Michał Nowak. Taka audycja zdarza się raz na 15 lat. Zapraszam Państwa na urodzinowe, a przy okazji świąteczne wydanie płytowego Trybunału Dwójki. Spotkamy się naprawdę, bez żartów, po raz czterechsetny. Na urodziny zrobiliśmy sobie i Państwu prezent. Czarodziejski flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zapraszamy silną grupą. Olga Pasiecznik, Joanna Freszel, Łukasz Borowicz i Aleksander Laskowski. Świętujemy w niedzielę wielkanocną o godzinie 15.00 i przedłużamy trybunał do 150 minut, ale okazja jest przecież wyjątkowa. Zapraszam, Jacek Habryluk. Autopromocja.